Nieważne, gdzie jesteś, ważne, czego słuchasz. Wiadomości, rynek, oferty, kupno, sprzedaż, finansowanie. Nieruchomości oczami eksperta.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 W Park Ridge. Boczna spokojna ulica, drugie piętro, nowa kuchnia i nowa łazienka. Duże szafy ścienne, prywatny parking i piwnica. Dystrykt szkolny Main South. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwoni już teraz. 847 647 4000. 847 647 4000. Z miłości do nieruchomości. 1300 AM. Nowa częstotliwość, ten sam profesjonalizm. 24 godziny na dobę. 7 dni w tygodniu.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 ale w tym przypadku nie chodzi o Portland w stanie Oregon, tylko Portland w Maine. Domy sprzedają się tam w ciągu kilku dni, jeśli nie w ciągu kilku godzin, od pojawienia się na rynku. Były prezes Związku Realnościowców w Maine powiedział w lokalnej stacji telewizyjnej, że tempo sprzedaży jest niesamowite. Zdaniem ekspertów na taką sytuację wpływa niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych oraz niskie zapasy nieruchomości w Portland. Presja rynkowa na podaż i popyt Według głównego ekonomisty Pacific Union, firmy zajmującej się sprzedażą luksusowych nieruchomości w Północnej Kalifornii, posiadanie domu na własność jest nadal najbardziej pożądanym rezultatem dla wielu gospodarstw domowych. Ale jak mówi, zarówno podaż i popyt odczuwają wyjątkową presję na obecnym rynku nieruchomości. Jego zdaniem brak nowych budów jest głównym problemem podaży. W rzeczywistości największą przeszkodą dla osiągnięcia bardziej zrównoważonej sytuacji na rynku jest brak domów na sprzedaż. Jeśli chodzi o popyt, to mileniowcy wchodzą w wiek, kiedy to zaczynają zakładać własne gospodarstwa domowe i poszukiwać domu na własność. Kluczowe znaczenie ma tu zapewnienie wystarczającej liczby przystępnych cenowo domów dla tego pokolenia, aby pozwolić im osiągnąć ten cel. Ekonomista prognozuje również, że w nadchodzących latach wielu z 3,7 miliona poprzednio wykluczonych z rynku nabywców, zwanych nabywcami bumerangami, zacznie powracać na rynek, tworząc jeszcze większy popyt na domy. Martwiąca rynek nieruchomości utrata pamięci starzejących się boomersów. To prawda, że w miarę upływu lat wielu z nas cierpi na zaburzenia funkcji poznawczych, najczęściej na utratę pamięci. Z nowego raportu przygotowanego przez Research Institute for Housing America oraz Stowarzyszenia Bankowców Hipotecznych wynika, że istnieją realne obawy o właścicieli domów z pokolenia baby boomersów. Raport mówi, iż będzie to miało znaczące implikacje na home ownership. Osoby mające problemy z pamięcią lub problemy kognitywne najczęściej mają trudności z zarządzaniem pieniędzmi i należą do grupy, u której może nastąpić wzrost stopy zaległości hipotecznych. Jednak raport ten stwierdza, iż istnieje duże zainteresowanie tym, jak można poprawić funkcję kognitywną i zapobiec pogorszeniu stanu zdrowia. W raporcie Stowarzyszenia Bankowców Hipotecznych czytamy, cytuję, jest to droga prowadząca do dalszych badań naukowych. Koniec cytatu.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 10.30 na fali 13.00 AM. Podwójna moc energii. Koniec części pierwszej. Na drugą odsłonę programu zapraszamy za kilka minut. Witamy w drugiej odsłonie magazynu radiowego Posiadłość. Zapraszamy.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 Wiadomości z rynku nieruchomości Niektórzy twierdzą, że będzie to szalony, wiosenny sezon zakupowy. Wiosenny sezon zakupowy dopiero się rozpoczyna, ale już widać znaki, które sugerują, że będzie to dobry sezon. Jak zwraca uwagę Realtor.com, oprocentowanie kredytów hipotecznych pozostanie na historycznie niskim poziomie. Gospodarka jest nadal silna. W marcu powstało ponad 200 tysięcy miejsc pracy, a zaufanie konsumentów osiągnęło wieloletnie maksima. Tym, co nadal komplikuje ten obraz, są niskie zapasy. Jednak liczba Amerykanów, którzy twierdzą, że planują zakup domu, jest na najwyższym poziomie od 8 lat. Gdzie wiosna jest najbardziej szalona? Spójrz na zachód.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 Według Realtor.com tylko trzy miasta na wschód od Mississippi są w pierwszej dwudziestce najgorętszych rynków. Boston, Raleigh w północnej Karolinie oraz Lafayette w stanie Indiana. Fannie Mae pomaga kredytobiorcom być bardziej ekologicznymi. Fannie Mae wdrożyło nową opcję kredytu hipotecznego, której celem jest pomaganie kredytobiorcom w przekształcaniu ich domów na bardziej zielone. Kredyt Homestyle Energy przeznaczony jest dla osób, które potrzebują pieniędzy na dokonanie ulepszeń w zakresie efektywności energetycznej i wodnej, zarówno przy zakupie, jak i refinansowaniu. Nowy kredyt Fannie Mae będzie dostępny nawet dla kondominiów. Początkujący nabywcy napędzają rynek wiosenny w regionie środkowoatlantyckim. Specjaliści do spraw rynku nieruchomości w regionie środkowo-atlantyckim spodziewają się lepszego wiosennego rynku realnościowego niż w roku ubiegłym, a jednym z powodów, jak mówią, jest rosnąca liczba początkujących nabywców. Jak wynika z badania Mid-Atlantic Housing Market Survey, przeprowadzonego w 2016 roku przez lokalny Multiple Listing Service, niskie oprocentowania kredytów hipotecznych nadal są głównym powodem, dla którego specjaliści tak optymistycznie patrzą na wiosenny rynek. Wpływ mają tu również kupujący nieruchomość po raz pierwszy. Badanie pokazało, że najbardziej popularne cechy domu wśród początkujących nabywców obejmują nowoczesną kuchnię i łazienkę, zabudowę typu open floor oraz inne funkcje i wyposażenie, które nie wymaga dużych nakładów na utrzymanie. Ceny domów nadal idą w górę. Z najnowszych danych korlaczyk wynika, że 48 miesiąc z rzędu ceny amerykańskich domów poszły w górę w ujęciu rok do roku. Ceny wzrosły o 1,1% w porównaniu miesiąc do miesiąca i 6,8% w porównaniu rok do roku. Największy skok w ujęciu rok do roku odnotowano na Florydzie, Oregonie, Nevadzie, Kolorado i Waszyngtonie. Przy czym ceny domów nigdzie nie spadły w ujęciu rok do roku. Rosnący poziom morza nie zagraża rynkowi Florydy. Rynek nieruchomości południowej Florydy dynamicznie się rozwija, pomimo zagrożenia, które zdaniem niektórych ekspertów stwarza globalne ocieplenie. Wzrost poziomu morza zagrażający nisko położonym obszarom przybrzeżnym. Burmistrz południowego Miami rozmawiał niedawno z Public Radio International. Jak twierdzi, zagrożenie jest realne. Fort Lauderdale to kolejna społeczność, która stoi w obliczu wzrostu poziomu morza. Zdaniem Public Radio International urzędnicy wprowadzają nowe środki mające złagodzić skutki powodzi i podejmują kroki w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Kredyty hipoteczne nie są już na szczycie listy reklamacji w Biurze Ochrony Finansowej Konsumentów. Po raz pierwszy od 2011 roku kredyty hipoteczne nie znajdują się na szczycie listy skarg konsumentów otrzymywanych przez Federalne Biuro Ochrony Finansowej Konsumentów. Najnowszy comiesięczny raport biura wykazał, że windykacja długów stanowi teraz najczęstszy przedmiot skarg, spychając tym samym kredyty hipoteczne z najwyższego miejsca. Biuro rozpoczęło gromadzenie skarg w 2011 roku, a kredyty hipoteczne zawsze zajmowały pierwsze miejsce. Aż do teraz.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 Twój wiosnę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 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Słuchacie radiowego magazynu Osiadłość. Szukasz okazji? Mamy budynki domy, Kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna.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 sprzedane. Jeżeli jesteś zainteresowany którąkolwiek z naszych ofert, to nie czekaj. Dzwoń już teraz 847 647 4000. 847 647 4 i 30 lub zobacz je w internecie pod adresem posiadłość.com. Uwaga, poszukujący domów na północno-zachodniej stronie miasta i na przedmieściach Posiadamy szeroki wybór mieszkań prywatnych,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 w internecie posiadłość.com. Nasz numer telefonu to twój klucz do własnych czterech ścian. 8476474000. osiadłość.com Radio 10:30 AM nabiera nowej mocy. Nowa częstotliwość, ten sam profesjonalizm. 1300 AM.